Gdzie widno widnokrąg tak się zaczyna, jak kończy? Tam właśnie, tam, gdzie ostatnia barwa łąki ledwo smuszką gaśnie, Grzbiet lasów dali jest zaledwie i tylko domysłem, Wierzba przy kapliczce, a w niej diabeł, a w kapliczce chryste. Gdzie puszcza tajemna i łąka rozedrgana życiem, Sosna wskazująca czarnym ptakiem na szczycie, Rzeka, jak dziecko nieprzewidywalna, Oczkowodne, mgnienia na nim ni stąd, ni z owąd, Stoni żyworodne. Kamień jaszczurczy w środku pola, świadek i spoczynek, gniazdo na chałupie bocianie, a w nim pięć jedynek, tam, gdzie mgła jest zamyśleniem, samym wydechem się jawi i jest echem samym w sobie. Sklangorem żurawim. Gdy nad obrusa grzybem pachnie, a spod niego sianem, gdy pola całe w dmuchawcach jak zamiecią zawiane gile jak jabłka na choince, ozdoby starniny, to i więcej z wielkością skutków bez jednej przyczyny. I gdzie okno, a za szybą z żurawiną słój wielki, w głębi babcia w chuście, piec biały i w kwiaty kafelki, a przed strzechą bez się lili, łan maków jak pochodnia, także gdy sypią się z nieba ziarna szpaków łagodnia. Spotkali się na targu. On i ona starzy. Ognik w nich już przygasł, lecz jeszcze się żarzył. Oboje zadziwieni, że toczą się jeszcze, chociaż on po zawałach, ona miała przeszczep. Pokazują zakupy, ile mogą dźwigać ona, że krzepka jeszcze, a on pierwsza liga. I choć lata na twarzach, lumbago, żylaki tacy byli, że dzisiaj nikt już nie jest taki, gdy z uśmiechem on do niej najtkliwiej zagadał. Jakby lato wyjrzało spoza listopada A gdy twarz jej promienna, rozmarzona w dali Zrozumiałem, że kiedyś się oni kochali Rozmarzyli się pięknie, jak cud się rozmarza tym pięknem w kierunku cmentarza.